Rozdział trzynasty Czekałam na ten dzień, od kiedy tylko Wiktoria mi o nim wspomniała. W końcu mogłam liczyć na trochę relaksu. Obiecałam sobie zapomnieć dzisiaj o wszelkich troskach i bawić się jak nigdy wcześniej. Otworzyłam oczy i westchnęłam zdumiona. Na ścianach, podłodze, drewnianych meblach tańczyły małe, kolorowe światełka. Promienie słońca wpadały do pokoju przez kryształ zawieszony na sznurku przy ramie okna. Światło rozszczepiało się, zamieniając w malutkie tęcze, które skakały, kręcąc się dookoła. Uśmiechnęłam się i postanowiłam podziękować później Williamowi za prezent. Rozemocjonowana dzisiejszym dniem, poderwałam się i rzuciłam do okna, otwierając je szeroko. Ciepły wiatr łaskotał moje policzki. Słońce wznosiło się już wysoko na bezchmurnym niebie. Idealna pogoda na festiwal! Ucieszyłam się. Szybko wzięłam prysznic, włożyłam roboczy strój do baru składający się z czarnego, obcisłego kompletu oraz czerwonego fartucha z wyszytym złotym smokiem i pobiegłam na rynek, żeby pomagać Zenkowi. Od rana potek sytowani mieszkańcy Eltaninu kończyli przygotowania do najważniejszego dnia w roku. Dziś miał odbyć się festiwal na cześć założyciela. Muzycy chodzili po mieście prezentując swoje zdolności i zachęcając do wspólnej zabawy. Formowali pochód wokół miasteczka. W centralnej części rynku kilku mężczyzn ustawiało scenę. Dookoła szykowane były stragany z napojami, jedzeniem i przekąskami dla wszystkich, którzy przyjdą tego dnia świętować. «Anna, do tej beczki dolej soku z berberysu!» – krzyknął Zenek z pokoju obok. «Gdy tylko przekroczyłam próg baru, rzuciłam się w wir pracy. Pomagałam mieszać alkohole i napoje na festiwal». Co prawda Zenek od kilku dni już szykował zapas, ale dzisiaj nastąpiła masowa produkcja i łączenie wszystkich składników. Przelałam kolejną bazę do drinków do butelek i ręką wytarłam pod z czoła. Siema, Anno! W drzwiach pojawił się promiennie uśmiechnięty chłopak i pomachał do mnie wesoło. Ekawir! Co tu robisz? Ucieszyłam się na widok znajomej twarzy. To Humming, mój chłopak. Powiedział, wskazując na pokaźnej postury mężczyznę stojącego za nim. Przyszliśmy pomóc Zynkowi. Nie miałem pojęcia, że tu pracujesz. Przychodziłbym częściej, zaśmiał się. Miło mi. Podałam rękę hamingowi i aż się skrzywiłam, gdy ją uścisnął. Był nadzwyczaj silny. Pewnie bez problemu przeniesiesz te rzeczy. Wskazałam beczki pod drzwiami. Po spotkaniu ze smokiem zyskałem nieco mięśni. To co, możemy już wszystko zabierać? odpowiedział niskim głosem. Bierzcie, a ty, Anno, pędź się przebrać i biegnij do zamku. Nagle z zaplecza wyłonił się Zenek. Jak to? Zdziwiłam się. Przecież miałam ci pomóc? Byłam pewna, że przez cały czas będę wydawała alkohol na stoisku. Nie liczyłam na więcej niż godzinę czy dwie zabawy. Tak, w przygotowaniach. To twój pierwszy festiwal. Idź się bawić. Za rok będziesz pracować. Powiedział Zenek i zaczął się śmiać. Na pewno? No jasne, leć, widzimy się później. Pożegnałam się z mężczyznami i biegiem wróciłam do domu Elianny, myśląc w co się ubiorę. Anno, jesteś? Usłyszałam dobiegający z korytarza głos Wiktorii. Tak, daj mi chwilę! Odkrzyknęłam, przeczesując ręką mokre włosy. Od dłuższego czasu siedziałam na łóżku, nie bardzo wiedząc, co mam ze sobą zrobić. Codziennie biegałam w czarnym stroju do ćwiczeń lub w skórze do latania. Zapomniałam już, kiedy ostatnio miałam okazję zająć się sobą, włożyć sukienkę czy zrobić makijaż, jak w poprzednim życiu. Nie miałam w szafie nic oprócz kilku lnianych ubrań w stonowanych kolorach. Co się tu nosiło na różne wydarzenia... Żałowałam, że nie mogłam zabrać z domu swojej kosmetyczki Albo, że nie dowiedziałam się, gdzie na wyspie można dostać takie rzeczy Może po prostu nigdzie nie pójdę? Zmarszczyłam brwi Anno! Usłyszałam niecierpliwe wołanie Otworzyłam drzwi i zobaczyłam przyjaciółkę w obcisłej, zielonej, welurowej sukience Wyglądasz ekstra! Krzyknęłam, zasłaniając usta ręką Włosy związane w kok odsłoniły jej długą szyję, a delikatny makijaż podkreślał niebieskie oczy. Dzięki, a ty chyba nie chcesz tak iść. Spojrzała karcąco na moje rozczochrane włosy i niechlujnie związany szlafrok. Poczułam, jak palą mnie policzki i zaczęłam wpatrywać się w swoje bose stopy. Nie bardzo wiem, w co się ubrać. Nic ze sobą nie mam. Jest jakiś dress code? Nie dostałaś paczki, Oteli? spytała zdziwiona jakiej paczki na pierwszy festiwal nowi dostają prezenty od opiekunów Eli położyła nasze w kuchni czekaj, zaraz ci przyniosę nie wychodź tak powiedziała i szybkim krokiem ruszyła w stronę schodów miałam wrażenie, że na wyspie czas płynie inaczej przyleciałam tu całkiem niedawno ale ile już tak naprawdę minęło? nie byłam w stanie odpowiedzieć na to pytanie wiedziałam jedno Zaczynałam zapominać, jak wyglądało życie na ziemi. Coraz rzadziej myślałam o mamie i przyjaciołach, a przecież nie mogłam na to pozwolić. Poczułam silniejszą niż kiedykolwiek potrzebę skontaktowania się z nimi. Oliver na pewno już dawno wymyśliłby sposób, aby ten kontakt umożliwić. A w takiej sytuacji jak dziś, Mia przyniosłaby swoje ubrania i próbowała dopasować na mnie którąś ze swoich sukienek. Ewentualnie w ramach desperacji uszyłaby coś ładnego. Miała do tego talent i wyobraźnię. Tak bardzo za nimi tęskniłam. Potrzebowałam ich w moim życiu. Masz, otwórz, powiedziała rudowłosa, wchodząc do pokoju z wielkim pudłem, czym wyrwała mnie ze zamyślenia. Otworzyłam wieko i ujrzałam biały szyfon. Wyjęłam zawartość pudełka, a materiał, który przelewał mi się przez palce, okazał się długą suknią na ramionczkach. To najpiękniejsza suknia, jaką w życiu miałam. – Wydusiłam. – Przymierz, a ja zajmę się twoimi włosami i makijażem. Po chwili stałam przed lustrem, ale nie rozpoznawałam siebie w jego odbiciu. Kobieta, na którą patrzyłam, miała ledwo zauważalny makijaż, który jednak sprawił, że jej cera wyglądała na nieskazitelną. Delikatny róż podkreślał kości policzkowe. Czarny tuż wydłużył rzęsy, powiększając optycznie oczy i dodając wyrazistości zielonym tęczówkom – Włosy ułożone w lejące się fale opadały lekko na ramiona, zaś zwiewna suknia podkreślała biust i talię. To naprawdę ja? Chyba od wieków się nie malowałam. Zaśmiałam się. O, w pudełku jest jeszcze to. Zauważyła Wiki i założyła mi na głowę złoty diadem w kształcie wijących się gałęzi. Na plecy narzuciła mi białą pelerynę, zrobioną z tego samego materiału co sukienka. Złote łuski ułożone w kształt naramienników opadły mi na ramiona, a na plecach zwisały delikatne złote łańcuszki. Wyglądasz, jakbyś miała iść na koronację, zaśmiała się przyjaciółka, wyglądająca na dumną ze swojej pracy. Jeszcze tylko to, dodała trzymając w rękach flakonik perfum. Teraz zachwycasz prawie wszystkie zmysły, roześmiała się, psikając mnie dookoła. Hmm... Ale jak tak dalej pójdzie, spóźnimy się na rozpoczęcie. Szybko, musimy wychodzić. Po drodze mijałyśmy mieszkańców zmierzających w stronę zamku. Ci, których znałam, machali do mnie radośnie. Widziani po raz pierwszy kiwali grzecznie głowami. Zachwyciło mnie, że każdy ubrany był zupełnie inaczej. Jedna z mijanych pań miała długą, kolorową suknię. Obok niej inna ubrana była w stanik połączony z niezwykłym kołnierzem z zielonych koralików stojącym wokół jej szyi. Pod sklepem ze słodyczami czekał na nas Chris. Ledwo go poznałam, bo miał na sobie atłasowy zielony frag ze złotymi zdobieniami na ramionach. Włosy zaczesał do tyłu, odsłaniając wysokie czoło. Mieli zwiki pasujące do siebie stroje. Wyglądacie nieziemsko, powiedział pokazując proste zęby w szerokim uśmiechu. No raczej, stwierdziła Wiktoria. To nasz pierwszy festiwal. Jestem taka ciekawa, co będzie się działo. Podobno co roku szykują nowe atrakcje. Słyszałam w barze plotki, że ma wystąpić Erina, rzuciłam. Naprawdę? Byłoby super! Już zdążyłam polubić jej piosenki. Zbliżyliśmy się do głównej bramy zamku, a ja znów zachwycałam się tą budowlą. Za każdym razem miałam wrażenie, że dostrzegam w niej coś nowego. Czy ta wieża po prawej stronie była tam wcześniej? spytałam. Nie jestem pewien, zastanowił się przyjaciel. Odnoszę wrażenie, że zamek zmienia konstrukcję co jakiś czas. Może to kwestia jakichś zabezpieczeń? Nie mieliśmy okazji zastanowić się nad tym dłużej, bo gdy weszłam do sali głównej, zaparło mi dech w piersiach. Udekorowana była białymi liliami, a z gałęzi kryształowych drzew zwisały białe wstęgi. Wydała mi się większa niż ją zapamiętałam. Kryształowe ściany kolorowym blaskiem zamocowanych do nich lampionów oświetlały tłum zebranych mieszkańców. Wszyscy zebrani rozmawiali podekscytowanymi głosami, śmiali się głośno i śpiewali nieznane mi pieśni. Przypomniało mi się, jak byłam tu ostatnim razem. Uśmiech zniknął mi z twarzy na wspomnienie rozmowy z mistrzem, a w piersi pojawił się ucisk, który przez chwilę utrudniał oddychanie. Poczułam się winna, że nie szukam taty i nawet nie spróbowałam się skontaktować ani z mamą, ani z Miją czy Oliwerem. Wiedziałam, że było to niedozwolone, ale nie chciałam ich zostawić w niewiedzy. Po balu muszę się tym zająć. Ta sala za każdym razem jest tak samo hipnotyzująca, westchnęła Wiktoria. Dookoła na balkonach, niczym w amfiteatrze, stali ludzie. Wszyscy się uśmiechali, rozmawiali i witali. W sali był gwar, ale gdy na scenie pojawił się mężczyzna, tłum ucichł. Ubrany w różowy surdut z wyszytymi kwiatowymi wzorami stanął na środku sceny. Zlustrował wszystkich dookoła i uśmiechnął się szeroko. – An, to Amus! – szepnęła potekscytowana Wiktoria. – Rzeczywiście, próbowałam przestać myśleć o przyjaciołach. Postanowiłam, że skupię się na festiwalu, a od jutra zacznę szukać ojca. Witam was, moi drodzy przyjaciele, na tegorocznym festiwalu z okazji założenia wysty. Dzisiaj, jak co roku, będziemy pić, tańczyć i śpiewać. Przygotowaliśmy dla was moc atrakcji. I tak, niektóre plotki były prawdziwe. Na rynku za kulisami już czeka na was Erina. Alchemik zachowywał się jak profesjonalny konferansjer. Pewna siebie postawa, głęboki głos i nienaganny wygląd sprawiały, że publiczność od razu go pokochała. Zanim to wszystko nastąpi, oddam głos naszemu mistrzowi, potomkowi naszego założyciela, dodał głośno. Pewnie jakieś sztuczki alchemików, pomyślałam patrząc na Amusa jak zahipnotyzowana, a na scenę wkroczył mistrz ubrany w białą, skromną szatę, a za nim wszedł chłopak, na widok którego przeszedł mnie dreszcz. Tak jak ojciec miał na sobie biały strój, ale na jego koszuli wyhaftowane były złote wzory układające się w płomienie. Zmarszczyłam brwi, gdy zauważyłam w jego włosach plecioną koronę, która zadziwiająco przypominała mój diadem. Czy to zwykły przypadek? Co? Nagle nie mogłam wydusić z siebie słowa. Co on tam? O kurcze, to nie tylko plotki, że syn mistrza to niezłe ciacho, szepnęła do mnie Wiktoria. Niestety. Na szczęście całe urogę znika, gdy tylko zaczyna mówić. Przykro mi, że ciągle na niego trafiasz. Przyjrzała mu się, po czym znów przybliżyła do mnie, żeby być pewna, że Chris nie usłyszy. Ale przynajmniej masz na co popatrzeć, dokończyła wystawiając język. Hej, masz chłopaka. Szturchnęłam ją w ramię. To, że jestem na diecie, nie znaczy, że nie mogę patrzeć w menu. Zaśmiałam się głośno. No tak. Nie mogłam zaprzeczyć. William kusił wyglądem. Zamilkłyśmy, słysząc głos mistrza. Witajcie, drodzy przyjaciele. Jak co roku, zebraliśmy się dziś, żeby świętować naszą wolność. Dawno temu wszyscy żyliśmy na ziemi. Ci, których energia była zbyt słaba, żeby stworzyć smoka, chcieli nas wytępić. Nie dlatego, że byliśmy źli. Dlatego, że byliśmy silniejsi. Ze zwykłej zazdrości i strachu przed nieznanym zaczęli na nas nieprzychylnie patrzeć, aż w końcu przepełnieni nienawiścią zaczęli zabijać, trując, atakując we śnie. Nic z ich czynów nie było sprawiedliwe, bo większość z nas chciała po prostu żyć w spokoju. Ale wśród nas znalazły się też osoby przepełnione zaraźliwą nienawiścią, która wzbudziła w nich chęć zemsty. Część z nich poległa i słuch po nich zaginął, a my trafiliśmy tutaj. Musimy pamiętać i uważać, aby zło nie szerzyło się wśród nas. Traktujcie siebie i innych z szacunkiem i miłością, by nienawiść nie powróciła. szeszcie między sobą dobroć i pokój, a tej nocy szalejcie. Tłum zaczął klaskać i wiwatować. Jednak poczułam w sercu ukłucie. Czy to właśnie ci, którzy pragnęli zemsty, porwali tatę i mnie zaatakowali? I zabili Rory. Popatrzyłam na przyjaciół, którzy beztrosko cieszyli się z tłumem. Czy tylko ja poczułam, że coś jest nie tak w tej przemowie? Zastanawiałam się dalej i znów przed oczami miałam tego ogromnego czarnego smoka na łące i chłopaka, który mnie wówczas uratował. Poczułam, że ktoś na mnie patrzy... I dostrzegłam, że stojący na scenie William, prawie nie mrugając, skierował wzrok w moją stronę. Przestało do mnie docierać, co ze sceny mówi Amus o tegorocznych atrakcjach. Nie mogłam przestać wpatrywać się w czarne oczy, które zdawały się mnie pochłaniać. Serce mi waliło, a powietrze zatrzymało się w płucach. Czego on ode mnie chce? A teraz William, syn mistrza, rozpocznie pokaz ognia. W tym momencie chłopak odwrócił głowę i z nienaturalnym dla siebie uśmiechem wkroczył na środek sceny. Ale on przystojny, zawołała dziewczyna stojąca obok mnie. Weź, to playboy, nudzi się każdą, którą zaliczy, stwierdziła jej koleżanka. Nie przeszkadzałoby mi to, zaśmiała się tamta. Skrzywiłam się, więc nie byłam jedyną dziewczyną zachwyconą jego wyglądem. Pamiętaj, że to dupek, przypomniałam sobie. Jednak pamiętałam, jaki był w stosunku do smoków. Troskliwy, radosny, zupełnie jakby zbudował wokół siebie mur pełen żałosnych tekstów. Może za tym murem było coś ciekawszego? W sali zrobiło się ciemno. Nagle rozłożone wokół pochodnie rozjarzyły się blaskiem, lekko oświetlając scenę, a William wziął głęboki wdech i poruszył rękami w rytm bębnów, których dudnienie nagle rozbrzmiało. W powietrzu między jego dłońmi pojawił się mały, czerwony płomek i z każdą chwilą rósł. Pierwszy raz widziałam, jak używał swoich mocy. To było jak potwierdzenie, żeby trzymać się od niego z daleka. Ogień może łatwo poparzyć, a jednak zachwycał i nie dało się oderwać od niego wzroku. Po chwili dzikiego tańca chłopak zniknął za wielką kulą ognia, którą nagle wyrzucił do góry. Ogień pomknął nad głowami mieszkańców, po czym rozprysł się w małe iskierki, które figlarnie zaczęły spadać na ziemię niczym płatki śniegu. Do rytmu bębnów dołączyło jeszcze kilka instrumentów i w hali rozbrzmiewała wesoła, skoczna muzyka. Nagle przez wszystkie podłużne okna do środka wleciały małe smoki, zatoczyły koło i wyleciały przez główne drzwi. Tłum ruszył za nimi. Światła lampionów znów rozbłysły różnymi kolorami. Poczułam, jak Wiki łapie mnie za rękę, żeby się nie zgubić. Po chwili wszyscy byliśmy na zewnątrz. Na dworze było już całkiem ciemno, jednak nikomu to nie przeszkadzało. Wzdłuż drogi rozstawiono różne mieniące się kolorowymi światłami konstrukcje. Po chwili znaleźliśmy się w tunelu. Otaczały nas małe lampki, płonące kolejno w różnych odcieniach pomarańczy i czerwieni, przypominając korytarz ognia. Zachwycona nie wiedziałam, na czym skupić wzrok. Mieszkańcy śpiewali, wiwatowali, tańczyli, przesuwając się w stronę rynku. Małe smoki zniknęły, a nad ich głowami pojawiły się większe stworzenia, na których siedziało kilka osób. To musi być ta grupa akrobatyczna, o której mówił Amus, krzyknęła Wiktoria. Ehm, wykrztusiłam. Nie byłam pewna, czy to z powodu wrażenia, jakie zrobił na mnie występ, czy też przez spojrzenie Williama. Zupełnie nie pamiętałam, żeby Amus wspominał o czymkolwiek. To rzeczywiście muszą być akrobaci, stwierdziłam, obserwując sylwetki skaczące między smokami i wymijające kule ognia, które strzelały ze wszystkich stron. Uliczki, którymi szliśmy, przystrojone były lampionami, łańcuchami i dekoracjami, które widziałam po raz pierwszy. Co pewien czas mijaliśmy wielkie rzeźby smoków buchających ogniem z paszczy, co w połączeniu z ustawionymi kolorowymi lampionami rozjaśniało ciemne zaułki. Upajałam się entuzjazmem i radością, którą emanowali ludzie w oku. Wszystkie niespokojne myśli i nierozwiązane problemy odchodziły w zapomnienie. Nagle przechodząca obok mnie kobieta, szeroko się uśmiechając, chwyciła mnie za ręce i zakręciła dookoła. W innej sytuacji czułabym się skrępowana, ale dzisiaj to nie miało znaczenia. Uśmiechnęłam się szeroko i zanim się obejrzałam, kobieta puściła moją rękę i zniknęła w tłumie. Rozsadzała mnie radość i tańczyłam, jakby nikt na mnie nie patrzył. Dałam upust wszystkim emocjom, które buzowały we mnie tak długo. Skakałam w rytm bębnów. Chciałam zatrzymać ten moment, żyć tylko w tej chwili. Starałam się zapamiętać każdy moment, a jednocześnie nie mogłam skupić wzroku na żadnej z rzeczy. Kolorowe światła radziły w oczy. Unoszący się zewsząd dym łaskotał nos. Ziemia drżała od muzyki i ryków smoków latających nad nami. Wyostrzone zmysły chłonęły wszystko, sprawiając, że czułam się jak w innym świecie. Zauważyłam roześmianych Wiktorię i Krisa, tańczących i trzymających się za ręce. Anno, gdzie ty zniknęłaś? Chodź do nas! Krzyknął radośnie chłopak, a dziewczyna wyciągnęła rękę. Podbiegłam do nich skocznym krokiem. Wszyscy dotarliśmy w końcu na rynek. Cały tak bogato przystrojony kolorowymi dekoracjami o kształtach smoków i ognia, że aż zapierał dech w piersi. Tańczyliśmy do utraty tchu. Od czasu do czasu robiąc sobie przerwę i odpoczywając w specjalnie przygotowanych do tego namiotach, gdzie przygotowane były różne smakołyki. Zajadałam słodycze z cukierni Aloizego, popijając poprawioną wersję płynnej radości, od której już lekko kręciło mi się w głowie. Od rozpoczęcia festiwalu minęło kilka godzin i zdążyłam poznać kilku znajomych Krisa, który, jako dusza towarzystwa, nie mógł się opędzić od osób podchodzących się z nim przywitać. Zachwycałam się strojami wszystkich zebranych. Mężczyźni najczęściej ubrani byli w kolorowe surduty wyszywane zdobieniami, a najpopularniejszym motywem były łuski. Kobiety miały na sobie suknie zarówno długie, jak i krótkie oraz kombinezony. Każdy strój był dziełem sztuki, mieszaniną różnych materiałów i tekstur. W połączeniu z różnorodnością w wyglądzie drakanów tworzyło to oszałamiające wrażenie. Byłam pewna, że nigdzie na świecie nie znalazłabym czegoś równie niesamowitego. Byłam szczęśliwa, że mogłam to wszystko zobaczyć i przeżyć. Zatańczyłam do kilku piosenek, a przyjaciółka okazała się świetnym kompanem. Gdy zabrakło nam sił, poszłyśmy szukać stoiska wichrowego wzgórza. Przedzierając się przez tańczących ludzi, poczułam, że ucisk przyjaciółki słabnie i nagle straciłam ją z oczu. Stanęłam między tańczącymi parami i rozejrzałam się. Nagle poczułam, jak ktoś ściska moje ramię. Wiki, zaczęłam odwracając głowę, jednak przerwałam spoglądając w czarne oczy stojącego za mną chłopaka. Poczułam ścisk w gardle. Cześć, podobał ci się mój występ? Przywitał się William jak zwykle pewnym siebie głosem. Stał blisko mnie. Wystarczyło, żebym lekko wyciągnęła rękę, a dotknęłabym jego białej koszuli ozdobionej wzorami, wyszytymi złotym haftem. Moje ciało rwało się do ucieczki, ale z powodu tłumu nie mogłam zrobić nawet jednego kroku w tył. Zrobiło mi się duszno, jakby zabrał całe otaczające mnie powietrze. Może być, wydusiłam z siebie. Dzięki za kryształ. Jest piękny. Podniósł brew zaskoczony podziękowaniem. Cieszę się, że ci się podoba. Zerknęłam na złotą plecioną koronę na jego głowie. Twoja ozdoba jest zadziwiająco podobna do mojej, stwierdziłam podejrzliwie. Przypadek? Nie sądzę, uśmiechnął się delikatnie. To ja wybrałem dla ciebie te suknie. Uniosłam brew pytająco, ale on tylko zrobił krok w przód, a moje serce na moment się zatrzymało. Dzieliły nas centymetry. Co ty tu właściwie robisz? Myślałam, że to nie twoje klimaty, powiedziałam odwracając wzrok. — O, czyli o mnie myślisz? — zaśmiał się, a oczy zabłysły mu żarem. — Nie, po prostu wyrobiłam sobie o tobie zdanie. Znów łapał mnie za słówka. Zdenerwowałam się. Popatrzyłam mu w oczy i od razu tego pożałowałam. Policzki zapłonęły mi żarem. Podniósł dłoń i delikatnie ujął mnie za podbródek, unosząc twarz do góry. Przyglądał mi się bez słowa, a jego wzrok przesuwał się po mojej twarzy. Poczułam podniecenie. Nigdy wcześniej nikt tak na mnie nie patrzył, jakby chciał mnie pożreć, wziąć tu i teraz, jak drapieżnik na swoją ofiarę. Przysunął powoli twarz do mojej. Czekałam na pocałunek. Czekałam na dotknięcie jego ust. Zamarłam, nienawidząc siebie za to uczucie. Ale nie mogłam tego przerwać. Nie miałam tyle siły. Zatrzymał się milimetry przed moimi ustami, ale zamiast oczekiwanego pocałunku przesunął głowę i dotknął mojego policzka swoim. Nie pomyślałaś, żeby nie wyrabiać sobie o kimś zdania, zanim go dobrze nie poznasz? Szepnął mi do ucha. Pięknie wyglądasz. An! Gdzie ty się podziałaś? Usłyszałam głos za plecami i natychmiast odskoczyłam od chłopaka, odwracając głowę. Ziajana Wiktoria przedzierała się przez tłum. Rozmawiałam z... Chciałam przedstawić jej Williama, ale już go nie było. Serce waliło mi, chcąc wyskoczyć z piersi, a oddech nie mógł się uspokoić. Anno, wszystko ok? Idziemy? Kiwnęłam głową, pozwalając, aby mnie poprowadziła. Żeby dotrzeć do stoiska Wichrowego Wzgórza, musiałyśmy przecisnąć się przez rząd czekających na drinki gości. Po chwili udało nam się podejść bliżej. Próbowałam wypatrzeć Zenka, jednak bez skutku. Jego smok Stefan latał pomiędzy stołami a za zapleczem, trzymając półprodukty. Gdy mnie zobaczył, plunął iskrami, co odebrałam jako przywitanie. Zauważyłam też mężczyznę, który wcześniej pomagał przy beczkach. O, cześć! Anna, prawda? Krzyknął w międzyczasie, podając napój dziewczynie stojącej koło mnie i nalewając drugi do kubka. Tak, cześć Hamming. macie dużo roboty. Kiwnęłam na ekawira, który nawet mnie nie zauważył. – Jak co roku, następnym razem twoja kolej! – zaśmiał się i nagle zniknął, realizując kolejne zamówienie. – Przed wami nasza ukochana gwiazda, Erina! – zabrzmiał głosy ze sceny. Wszyscy mieszkańcy zaczęli wiwatować, napierając do przodu. Moment, na który czekali wszyscy zebrani. Na scenę wyszła kobieta, przy której wszystkie światła zaczęły słabnąć. Kroczyła powoli w czerwonych szpilkach. Zalotnie poruszała biodrami i machała do tłumu. Zatrzymała się na środku i wzięła do ręki mikrofon. Złote loki spływały po jej ramionach, a przenikliwe, żółte oczy zdawały się hipnotyzować mieszkańców. Publiczność zamilkła w oczekiwaniu, a Erina powoli przesuwała po niej wzrokiem, upajając się chwilą i wygładziła ręką przylegającą sukienkę. – Widzę, że na mnie czekaliście! – odezwała się aksamitnym, melodyjnym głosem, a tłum wiwatował. Jej postawa, ubiór, zachowanie, wszystko idealnie pasowało do osoby, o której słyszałam tyle plotek. Zaśmiałam się na myśl, jak wiele afer może wywołać jeden człowiek. Oprzytomniałam, czując nagle ostry ból, gdy przechodzący mężczyzna trącił mnie w bok. Krew się we mnie wzburzyła, już miałam otworzyć usta, ale zobaczyłam czarny tatuaż smoka na jego ramieniu. Nawet nie pomyślałam, żeby dać znać przyjaciółce, że odchodzę, gdy zorientowałam się, że moje nogi same podążają za nieznanym człowiekiem. Tym razem moja intuicja zadziałała szybciej niż się spodziewałam. Zgrabnie wymijając napotkanych ludzi i próbując nie zwracać na siebie uwagi, szłam za nieznajomym w stronę zamku. Skręciłam za nim koło restauracji i nagle się zatrzymałam, widząc, że mężczyzna na kogoś czeka. Stał oparty o murek otaczający ogródek. Jako jeden z nielicznych na festiwalu nie był ubrany w wymyślny strój. Miał na sobie zwyczajną skórę, jaką noszą drakanie, spodziewając się dłuższego lotu. Długie, ciemne włosy związane z tyłu głowy w kucyk, okalająca twarz czarna broda i ciemne, zmarszczone brwi sprawiały, że trudno było wyczytać cokolwiek z jego twarzy. Schowałam się, żeby przypadkiem mnie nie zauważył. Po chwili usłyszałam skrzypienie drewnianych drzwi restauracji. – Sorry, że czekałeś – przez ten durny festiwal musiałem zasuwać dłużej niż normalnie, usłyszałam męski głos. Nie mnie masz się tłumaczyć. Nie słysząc dalszej rozmowy, odczekałam chwilę, zanim odważyłam się wychylić za rogu. Czułam strach i potekscytowanie. Czy w końcu dowiem się czegoś o tacie? Mężczyźni zdążyli już dojść do końca alejki i w ostatniej chwili zobaczyłam, że skręcają za salonem fryzjerskim. Idąc ich śladem, poczułam ostry zapach ziół. Najwidoczniej były to perfumy tego drugiego mężczyzny Ku mojemu zdziwieniu doszłam prawie do góry, na której znajdował się zamek A co jeśli to mistrz porwał mojego ojca? Przeszło mi przez głowę, ale od razu się opamiętałam Przecież by mi powiedział O co w tym wszystkim chodzi? I czy tacie nic nie jest? Miałam coraz więcej pytań i coraz mniej odpowiedzi z nadzieją, że ten wieczór rozjaśni kilka z nich, podążałam za nieznajomymi, którzy na szczęście nie zauważyli mojej obecności. Nagle mężczyźni zniknęli z pola widzenia. Moje ciało przeszedł dreszcz. Mięśnie naprężyły się niczym tygrysowi gotowemu na odparcie ataku. Nadal czułam silny zapach perfum, więc wiedziałam, że nie mogli odejść daleko. Podeszłam do bramy prowadzącej do zamku, gdzie ich ostatnio widziałam i dostrzegłam po prawej stronie wąską ścieżkę między przyciętymi krzewami. Wcześniej byłam pewna, że jest tam tylko żywopłot. Powoli podążałam za wonią ziół, zdając sobie sprawę, że gdybym została tu przez nich zaatakowana, nie miałabym szans na obronę. Przez chwilę żałowałam, że nie powiedziałam nic Wiktorii, ale nie chciałam narażać jej na niebezpieczeństwo. Ścieżka okrążała zamek od strony stromego, skalnego zbocza. Wytężyłam zmysły, ale nie widziałam ani nie słyszałam nic oprócz szumiących liści krzewów i drzew wokół. Zorientowałam się, że jestem coraz bliżej wodospadu albo setek wodospadów, które łącząc się i przeplatając z roślinnością tworzyły zamkowy ogród. Znajdowałam się w labiryncie, który wcześniej widziałam tylko z góry, gdy wylądowałam tu po raz pierwszy. Przez dłuższy czas podążałam kierowana intuicją, z nerwów zaczęły mi się trząść ręce Tak bardzo chciałam się czegoś dowiedzieć Ale ile byłam w stanie zaryzykować Przez ciało przeszły mi ciarki Czułam silny zapach jednego z mężczyzn Więc byłam pewna, że idę w dobrym kierunku Wąska ściana żywopłotu zaczęła się rozszerzać I nagle znalazłam się przy wejściu do labiryntu Na chwilę oniemiałam Przede mną stał ogromny smok Zupełnie taki, jaki widziałam na chińskich obrazach Długie, złote cielsko wiło się ku górze. Z pyska wystawało kilka wąsów, które ciągnęły się niemal wzdłuż całej jego długości. W przeciwieństwie do smoków, które widziałam do tej pory, ten na końcu ogona miał coś w rodzaju włosia. Dopiero po chwili dostrzegłam, że głowę też przystraja mu bujna fryzura. Z długiego pyska z pomiędzy wystających zębów płynęła woda zamieniając w ten sposób figurę w fontannę. Krople rozbryzgujące się wokoło tworzyły złotą łunę, dając iluzję, że smok się porusza. Dopiero teraz zorientowałam się, że to tylko posąg. Widok był tak niesamowity, że na chwilę straciłam poczucie czasu. Co ja tu robię? Przecież miałam znaleźć tych mężczyzn. Po prawej stronie zobaczyłam wejście do kolejnych alejek labiryntu. Zapach ziołowych perfum prowadził w stronę wielkiego drzewa, które znajdowało się za fontanną. Nieoczekiwanie znalazłam się na otwartym terenie. Wiedziałam, że ubrana w białą, niewygodną suknię byłam łatwym celem. Do tego te metalowe płytki na ramionach. Strój ewidentnie nie został stworzony do szpiegowania. Zdjęłam z siebie pelerynę i wcisnęłam ją pod kamienną ławkę obok fontanny z myślą, że wrócę po nią później. Wzięłam głęboki wdech i przypomniałam sobie nauki o kontrolowaniu żywiołów. Jedyne, co mogłam zrobić, to zapanować nad wiatrem wokół siebie, aby wydać jak najmniej dźwięków. Kontrolowanie otoczenia i chodzenie nie było łatwą rzeczą, zwłaszcza dla początkującego. Powoli minęłam fontannę i wkroczyłam na kamienny pomost, pod którym cicho szumiał mały strumek. Idąc dalej minęłam kolejny most i czułam, jak z każdą chwilą mam coraz mniej energii. Kierowanie żywiołem było o wiele trudniejsze niż mi się wydawało. Szłam labiryntem polegając na swoim nosie, śladem zapachu mężczyzn. Byłam pewna, że będę miała problem ze znalezieniem drogi powrotnej. Miałam nadzieję, że intuicja wystarczy. Nie mogłam się poddać. Nie teraz, gdy w końcu była szansa, że się czegoś dowiem. Przede mną wyłoniło się ogromne drzewo. Pomyślałam, że po drugiej stronie mógłby się schować zupełnie niezauważony nawet średniej wielkości smok. Podeszłam bliżej i usłyszałam rozemocjonowane głosy, a rozmówcy nawet nie starali się mówić cicho. Wpadłam w panikę. A co jeśli mnie znajdą? Więc on od kilku tygodni jest w zamku? Pytała kobieta. Nie wiemy dokładnie, nie dał znaku życia nawet córce, odparł mężczyzna. A co się stało z tamtymi dwoma bachorami, u których była dziewczyna? Chyba nic nie wiedzą, ale nadal śledzimy te blondynę. Chłopak gdzieś zniknął. Nie wiemy, gdzie jest. Jesteście beznadziejni. Bałam się, że usłyszą bicie mojego serca. Oni rozmawiają o bliźniakach. Śledzą ich. Chciałam jak najszybciej wrócić i powiedzieć o tym wszystkim mistrzowi. Może on coś wie. Może w jakim są ci ludzie. A jeśli mówią prawdę i tata jest w zamku, oszukał mnie? Przeraziłam się i chciałam się jak najszybciej wycofać, wiedząc, że w każdej chwili mogą mnie znaleźć. Powoli zrobiłam krok do tyłu i obróciłam się. Pani chyba zabłądziła. Usłyszałam szept zaraz przy swoim uchu, po czym poczułam okropny zapach. Zakręciło mi się w głowie, a kolana odmówiły posłuszeństwa. Co do... Zdążyłam pomyśleć, zanim osunęłam się na ziemię. Ostatnie, co zapamiętałam, to tatuaż czarnego smoka na nadgarstku. Anno! Anno! Obudź się! Słyszałam głos, ale nie mogłam się na nim skupić. Chciałam otworzyć oczy, lecz ciało nie chciało słuchać. Chciałam odpłynąć i nie musieć nic robić. Anno! Wstawaj! Głos stawał się coraz bardziej natarczywy i chwilę mi zajęło, aby poczuć własne ciało. Powoli poruszyłam palcami, wzięłam głęboki wdech i zmusiłam się do otwarcia oczu, co przypłaciłam nagłym bólem. Au! Syknęłam i złapałam się za głowę. Szeroko otwartymi oczami patrzył na mnie chłopak o białych włosach. Wydawał się przerażony. Skądś znałam tę twarz? Will? Oprzytomniałam po chwili. Co się stało? Gdzie ja jestem? Spytałam, nie mogąc sobie przypomnieć, co przed chwilą się wydarzyło. Czy to w ogóle była chwila? Ile byłam nieprzytomna? Nagle w głowie poczułam natłok myśli i milion pytań. To ja powinienem o to zapytać. Ale najpierw usiądź i zjedz to. Powiedział i wręczył mi zawinięty w złoty papier kulkę. Co to? Znów jakieś dziwne jedzenie? Nie wybuchnie? Zapytałam, czując, że wracam do siebie. O dziwo, to tylko czekolada. Odparł i pomógł mi usiąść na ławce pod wielkim drzewem. Zjadłam kawałek, czując, że wraz ze słodkim smakiem wracają mi siły. Obejrzałam się dookoła i stwierdziłam, że nadal znajduję się w parku, dokładnie w tym miejscu, w którym byłam świadkiem tej dziwnej rozmowy. Nagle wróciły wszystkie wspomnienia, a wraz z nimi poczułam, jakby ktoś zarzucił mi na plecy tonę kamieni. Westchnęłam tylko bezsilnie. Powiesz mi wreszcie, o co tu chodzi? spytał William, szczerze zaniepokojony. A uwierzysz mi, obchodzi cię to? Jego nagła troska wydawała mi się mało prawdopodobna. Chyba naprawdę nie zdajesz sobie sprawy, co się dookoła dzieje. Dobra, będę z tobą szczery i oczekuję tego samego od ciebie. Wysłuchaj do końca, co mam do powiedzenia. Potem powiesz mi to, co wiesz... Pewnie już się dowiedziałaś, że jestem synem mistrza. Należę również do pierwszego oddziału straży. To taki... Westchnął ciężko. Taki oddział do zadań specjalnych. W nocy, gdy spotkaliśmy się pierwszy raz, wtedy na łące przyleciałem eskortować twojego ojca. Widzisz, twój ojciec znajduje się w centrum wszystkich wydarzeń. i Jest ich powodem. Jak to, mój tata? Przecież on nawet nie ma smoka. Nie ma, prawda? wpadłam mu w słowo daj mi dokończyć twój tata odkrył tajemnicę która była strzeżona tak długo że właściwie wszyscy żyjący o niej zapomnieli nie wszyscy drakanie na wyspach zgadzają się ze zasadami według których żyjemy niektórzy oddaliby i poświęcili wiele aby je zmienić i to właśnie ci ludzie chcieli porwać twojego ojca jak mówiłem tamtej nocy przylecieliśmy aby eskortować go tu do zamku ale spóźniliśmy się jego już nie było, a my zostaliśmy zaatakowani. Próbowaliśmy go odszukać, ale ślad po nim zaginął. Odjęło mi mowę. Znów zamiast rozumieć więcej, wpadłam w gąszcz pytań i niewiadomych. To mój tata wiedział o wyspie? Od kiedy z wami współpracował? Jak to się stało? O to będziesz musiała zapytać jego. Mogłabyś też spytać mojego ojca, ale on nie chce rozmawiać na ten temat. Nie jest ze mną szczery. Od tamtej misji w ogóle nie chce mnie widzieć. Kazał mi cię pilnować i tyle. Pilnować? Czekaj, to ty mnie śledziłeś przez ten cały czas? Przypomniałam sobie wszystkie momenty, w których czułam się obserwowana. Tak. Od kiedy jesteś na wyspie, śledziłem cię. Znacznie mi to ułatwił fakt, że też władasz żywiołami. Dzięki temu znalazłem cię tutaj nieprzytomną, leżącą na trawie w środku nocy. Czułem, że używasz żywiołu. Twoja energia była na wyczerpaniu. Przepraszam, że się spóźniłem. Na festiwalu było za dużo ludzi, nie mogłem się skupić. Gdy już się zorientowałem, że cię tam nie ma, zacząłem poszukiwania i tak trafiłem tutaj. Dobrze, że użyłaś naprawdę ładnych perfum. W ogrodzie twój trop mi się urwał, ale znalazłem to. Powiedział, pokazując moją białą pelerynę, którą rzuciłam pod ławkę. Więc wiedziałem, że jestem w dobrym miejscu. Chwilę mi zajęło, zanim cię zobaczyłem. Byłaś w samym środku labiryntu. Nie wierzę, wymknęło mi się tylko i żałowałam, że nie mogę się teleportować do własnego pokoju, do domu pod Wrocławiem. Poczułam, jak ulatują ze mnie wszystkie emocje. Patrzyłam bezwiednie przed siebie, nie mogąc nawet skupić na niczym wzroku. Anno, słuchaj, nie jest mi łatwo to mówić. Nie jestem dobry w rozmawianiu z ludźmi. Na początku to było tylko jedno z wielu zadań, które miałem do wykonania, ale... Teraz tak nie jest. Gdy patrzyłem, jak dbasz o przyjaciół, jak kochasz swoją rodzinę, jesteś tu po to, żeby znaleźć ojca. Mimo, że nie wszystko ci wychodzi, twoja determinacja naprawdę zrobiła na mnie wrażenie. W jakiś dziwny sposób czuję się za ciebie odpowiedzialny. Ja też, zawahał się, też chciałbym wiedzieć, jak to jest być kochanem. Chcę ci pomóc. Poczułam, że niewidoczna ściana między nami zniknęła. Po raz pierwszy odsłonił się przede mną i pokazał swoje uczucia. Bez sarkazmu i ironii. Pośród tego, co dzisiaj się zdarzyło, chociaż ta jedna rzecz sprawiła, że poczułam delikatne ciepło na sercu i płomek nadziei. Okej, okay, załóżmy, że ci wierzę. Zaczęła nie ujawniając swoich prawdziwych uczuć. Powiesz mi, co się stało? Potem, jak trafiłam na wyspę, usłyszałam w barze rozmowę dwóch mężczyzn. I opowiedziałam o podsłuchanych rozmowach, a William słuchał mnie z poważną miną, ani razu nie przerywając. Gdy skończyłam, zamknął oczy i westchnął. Ktoś ewidentnie z tobą pogrywa. Coś się tu nie zgadza, urwał. Muszę się skontaktować z Miją i Oliwerem. Muszę wiedzieć, że u nich wszystko w porządku. Popatrzyłam mu w oczy. Twoi przyjaciele z ziemi? Wiesz, że to niedozwolone. Ale nie niemożliwe. Może oni coś wiedzą? Muszę pożegnać się z mamą. Nie mogę jej tak zostawić. Nie powiem nic o wyspie i smokach. Nie chcę jej obarczać taką tajemnicą. Chcę ją tylko zapewnić, że jestem bezpieczna i że nie musi się o mnie martwić. Zrobię to albo z twoją pomocą, albo bez niej, skończyłam twardym głosem. Wiedziałam, że muszę się z nimi skontaktować. I nawet on mnie nie powstrzyma. Dobra, daj mi czas, muszę to przemyśleć. Powiedział ku mojemu zaskoczeniu ugodowo. Pomogę ci, tylko obiecaj, że nie zrobisz nic sama. Obiecuję, zgodziłam się po chwili. W tym momencie przed nami wylądował zielony smok. Poczułam, jak William obejmuje mnie w pasie i pomaga wstać. Siedliśmy na grzbiec smoka. Will objął mnie ramionami, a ja w końcu poczułam się bezpiecznie. Polecieliśmy w kierunku domu Elianny.